opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 66 odcinku podcastu o piwie. Jesień za oknem w pełni. Dla mnie jesień to czas koźlaków. No więc dzisiaj koźlak polski jakże popularny ostatnio jak w dym. Najnowsze dzieło spinty, czyli podwędzany koźlak, 16,5% ekstraktu, do tego zawartość alkoholu 6,9%. Dużo? No myślę, że jak na koźlaka bardzo odpowiednio. Etykiety jak to w Pincie z popularną już panią, w tle widać wędzonego nad ogniem kozła. To jest tak jakby dalsza część historii z piwa Przekoźlak, na którym widać jeszcze hasającego koźlaka. No, trzeba zobaczyć co jeszcze piwo Podymek i wszystkie trzy etykiety się składają w taką krótką historyjkę. No ale mniejsza o to. Etykiety, no jak najbardziej bardzo estetyczne. Podobają mi się wszystkie etykiety Pinty. Oczywiście one są z takiego fajnego papieru wydrukowane, równiutko naklejone. Wszystko to bardzo ładnie wygląda. Koźlak, czyli oczywiście piwo dolnej fermentacji. Fermentowane z użyciem drożdży saflager W3470 w temperaturze 9 stopni Celsjusza. Skład piwa słody Weyerman, wędzony, monachijski drugi karamunyś drugi, karafa special pierwszy, słód pinta orzechowy wędzony. Chmiel tradition niemiecki i drożdże sa 3470. Bardzo fajne jest to, że jeden z wędzonych słodów, panowie z pinty, własnoręcznie wędzili na drewnie orzechowym. No to widać naprawdę wielkie zaangażowanie. No nie mogę powiedzieć w produkcji piwa. Tutaj to jest coś więcej niż produkcja, to jest Taka manufaktura to jest, to jest po prostu pasja. To jest całkowita kontrola nad procesem powstawania. Mam nadzieję, że dobrego trunku. No, butelka standardowo NRW i złoty, niczym nie ozdobiony kapsel. Piwo jest ważne do 21 kwietnia 2012 roku. No, i jak inne produkty z Pinty zostało uważone w prowarze na Jurze. Piwo już zostało na chyba znacznej większości blogów piwnych opisane na forum provarubis, No również już zostało opisane, także na pewno słyszeliście, opincie czytaliście o ich najnowszym koźlaku. No i ja również czytałem i są opinie przede wszystkim bardzo pochlebne i są opinie również e, mówiące o tym, że piwo jest za mało podbędzone. No jak to będzie się przekonamy, ja do tej pory miałem tylko styczność z jednym wędzonym piwem i była to Schenkerla Mercen. No i prawda jest taka, że tylko raz je piłem, ale bardzo mi wtedy posmakowało. Zobaczymy, e, czy Pinta również takich ekstremalnych wrażeń e, dostarczy jak Schenkerla. No, być może dostarczy innych wrażeń, wcale nie gorszych. Może jeszcze tylko Wam powiem, że najbardziej koźlaki lubię pić z takich koniakowych, dużych, okrągłych, pękatych kieliszków. No jednak niestety wszystkie trzy takie kieliszki, które miałem mi się potłukły podczas mycia. No i mam dzisiaj taką troszkę oszukaną koniakówkę, ponieważ ona nie jest kulista, tylko jest taka bardziej wysoka. No ale mam nadzieję, że i tak się bardzo dobrze nada. Pinta zaleca nam swojego podwędzonego koźlaka spożywać w temperaturze 6-8 stopni. No i wydaje mi się, że właśnie moje piwo ma tak około 6-7 stopni, więc no powinno być idealnie. Podoba mi się to, że e, te dane wszystkie są takie szczegółowe, że jest zalecana temperatura spożycia. No widać, że tutaj panowie z Pinty chcą naprawdę, żeby ich piwa zostały jak najlepiej odebrane i no, wszystkie, które poprzednio próbowałem, no oceniam bardzo wysoko. No ale otwierajmy dzisiejsze. Kapsel twardy, najpierw mi trochę się zsunął otwieracz, no ale już otwarte. W szyjce się wytworzyła malutka pianka, no ale przelejmy do szklanki. Na początek starczy No i to jest No i to jest niesamowite jak to piwo pachnie Pierwszy taki węch no czuję przede wszystkim tą wędzoność Nie wydaje mi się, że również chmielu do tego piwa nie pożałowano Zapach przyjemny Jakże inny od Shankerli a Zdecydowanie inny Czuć alkohol Czuć lekką winność Super no tak mi się wydaje Wydaje mi się, że właśnie tak powinien pachnieć, koźlak podwędzany. Nie mam porównania do innych piw z tego gatunku, no ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dobrze. Piwo zdaje się być czarne. pod światło posiada rubinowe i brązowe refleksy. Pokrywa się bujną, beżową, gęstą pianą. No, piana dosyć szybko redukuje się, jednak pozostaje taki 3-4 mm kożuszek, w którym pojawiają się tylko nieliczne, duże bąbelki. Bardzo ładnie wygląda, niesamowicie oblepia szkło. No jest to jedna z najlepszych pian, jaką w koźlakach spotykałem. Jest, przynajmniej wizualnie, no, perfekcyjne piło. Zapach też jest przyjemny. Ta wędzonka nie jest taka Intensywna wściekła jak w Shankerli Jest raczej stonowana, no ale oczywiście jakże obecna. Piwo pięknie pachnie. No, zobaczmy jak smakuje. Mm, tutaj zaskoczenie. Chyba czegoś innego się spodziewałem, bo, o, bo piwo smakuje inaczej niż pachnie. W smaku wędzonka jest owszem intensywna, e, co super, fajnie. Ale piwo jest również Kawowe jest takie według mnie takie trochę bardziej stałtowe niż koźlakowe no naprawdę spodziewałem się troszkę innego smaku jak weźmiemy większy łyk no to tutaj już daje się lekko ale tak naprawdę lekko wyczuć alkohol i wtedy piło robi się takie trochę bardziej koźlakowe, ale to nie jest taki posmak koźlaków jaki ja znam, czyli te mm, takie niemieckie klasyki Tutaj jest raczej no, wędzony koźlak. Ciężko mi to porównać do do czegokolwiek, ponieważ no tak jak mówiłem, nie mam doświadczenia z wędzonymi koźlakami. No ale wydaje mi się, że jest to ogólnie ciekawe. Piwo na pewno jest bardzo dobre. Tego no absolutnie mu nie można odmówić. No a jednak gdybym w ciemno próbował, no to myślę, że bym no, nie zakwalifikował go do koźlaka. Owszem, jest takie gęste, pełne, treściwe, no ale nie wiem, przynajmniej dla mnie to tutaj brakuje takiej koźlakowej winności. Zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest tutaj stłumiona poprzez tą wędzoność. Jeżeli ja bym miał projektować takie piło, to wydaje mi się, że żebym tutaj bardziej ograniczył wędzoność, a starał się tą winność wydobyć, no ale trafiłem też w internecie na głosy, które mówią, że wędzoności jest zdecydowanie za mało. No widać, każdy ma inny gust i każdy sobie jakoś inaczej interpretuje ten styl. No, dla mnie piwo bardzo dobre, no ale czy to mój faworyt? Czytałem, że dużo osób się zastanawia, co będzie lepszym piwem roku 2011. Czy atak chmielu? jak w dym i no niektórzy sądzą, że jak w dym jest najlepsze, a mi się wydaje, że tak jak już kiedyś mówiłem, że atak chmielu dla mnie wygra w tym roku, no to podtrzymuję swoją decyzję. No jeszcze zobaczymy jak będzie z przekoźlakiem, czyli koźlakiem pszenicznym Być może on tutaj namiesza w stawce, no ale jak dla mnie jak w dym klasuje się yy, za atakiem chmielu. Jeżeli chodzi o takie e, czysto subiektywne, smakowe odczucia, no dla mnie atak chmielu lepszy. Jak wdymni wywołuje również we mnie takiej euforii, jaką na przykład Schenkerla Merzen wywoła. Tamto piwo jest no, no dużo bardziej uwędzone, no ale to chyba nie z tego powodu mi zauroczyło. jest no jak na mój gust jest czymś szalenie innym od wszystkiego, co można spróbować. Jak w dym również jest inny, ale pomercenie od Schenkerli no to, to już nie jest to samo. Tylko, że z drugiej strony no co, jakby to piwo było bardziej uwędzone, no to bym pewnie jeszcze bardziej narzekał, że koźlakowe cechy są jakoś strasznie schowane. No a tak e, może zróbmy taki eksperyment, żeby to piwo sobie trochę postało niech się ogrzeje no i zobaczymy może wtedy bardziej mi posmakły znaczy to też nie tak no bo nie to żeby ono mi nie smakowało może zrobi się bardziej koźlakowe no mam taką nadzieję na razie jest bardzo dobrze no czekam na ten moment w którym piło zwalni mnie z nóg.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 ani troszkę bardziej koźlakowe no trudno jeżeli będziemy podchodzić do tego piwa jako do koźlaka no to może ono nie spełnić wszelkich naszych wymagań jeżeli podejdziemy do niego jako po prostu do piwa wędzonego no to tutaj jest naprawdę świetnie nie wspomniałem o tym, no ale już to uzupełniam. Piwo ma niskie wysycenie i fajnie ładnie się to komponuje z wędzonością, z taką kawowością tego piwa, palonością. Gdybym miał jeszcze raz sięgać po to piwo, no nie ukrywam, że tak zapewne będzie. No to nie będę już się nastawiał na koźlaka. Nastawię się po prostu na jakąś przyjemną, treściwą wędzonkę. I wtedy piwo będzie naprawdę super. Jako całokształt uważam, że jest to wyrób super, naprawdę bardzo mi smakuje. No jako przynależność do gatunku to ciężko jest mi się naprawdę wypowiedzieć. Według mnie trochę za mało koźlaka. No ale ogólnie naprawdę warto sięgnąć po to piwo spróbować, wyrobić sobie własne zdanie na ten temat no bo jak mówię, ja nie mam żadnego doświadczenia z wędzonymi koźlakami. Ogólna ocena 9 punktów jak najbardziej zasłużona. No dziesiątki nie dam ponieważ jak już mówiłem troszkę mi tutaj rogacizny brakuje w tym piwie no ale ogólnie naprawdę bardzo przyzwoita a ocena 9 na 10 no to i tak jest szalenie wysoka ale jak najbardziej zasłużona oczywiście. Pinta po raz kolejny udowadnia, że na polskim piwnym rynku nie mają sobie równych. No co tu dużo mówić, są najlepsi. I bardzo mi cieszy to, że jeszcze w ludówce na mnie czeka koźlak pszeniczny. No i to może być również bardzo ciekawe doświadczenie. Znowu po raz pierwszy będę miał styczność z tym gatunkiem no i to właśnie między innymi mi się w pincie bardzo podoba ponieważ przez nich po raz pierwszy spróbowałem American IPA przez nich po raz pierwszy spróbowałem wędzonego koźlaka no i przez nich po raz pierwszy spróbuję koźlaka pszenicznego wprowadzają na polski rynek gatunki, których tu nigdy nie było no i których niestety po póki co dalej nie ma poza ich produktami no ale miejmy nadzieję, że przetrą piwny szlak na tyle skutecznie, że inne browary również pójdą w kierunku tak ciekawych piw. Cieszy mnie to, że w tym roku ma się ukazać jeszcze jedno piwo spinty i będzie to stałt owsiany. Również stałta owsianego nie próbowałem. Zwykłe zdarzyło mi się próbować. No i muszę powiedzieć, że jest to gatunek, który uwielbiam, ponieważ jest to przynajmniej te stouty, które ja próbowałem, były to lekkie, mocno palone piwa, nisko wysycone, co dla mnie jest akurat jednym z najlepszych gatunków piwa. Myślę, że zainteresowałem Was dzisiejszą recenzją i sięgnięcie po wędzonego koźlaka, ponieważ no, dostarcza naprawdę bardzo przyjemnych wrażeń. No i jeżeli to będzie Wasza pierwsza wędzonka, to... No nie powinniście tutaj poczuć się zbyt mocno zaatakowani jakimś dymionym posmakiem. Wydaje mi się, że tutaj e, smakowy balans jest odpowiedni i z przyjemnością spożyjecie to piwo, zresztą z taką samą przyjemnością jak ja je spożyłem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień zrobię sobie przerwę od Pimty. Będzie Cornelius Ciemny przeniczny. Też nowe piwo. No, a za dwa tygodnie przekoźlak, a za trzy tygodnie, no to jeszcze zobaczymy. Jak zawsze, mówił Bania. Do usłyszenia za tydzień. Na razie, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com. Po piwie brzuch rośnie.